Witam, kościele, jak się macie? Chwała Bogu. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co było tutaj dzisiaj powiedziane przez naszych gości z Wałbrzycha. Mam to ogromnie w sercu, bardzo mi to leży na sercu, żebyśmy nie tylko jako chrześcijanie biegali po ulicach i wołali kochaj Pana Boga, wszystko się ułoży, ale potrzebujemy też konkretnych rozwiązań dla swojego życia. Konkretnych rozwiązań dla naszych serc. I wiecie, i to jest niesamowite, że ludzie, młodzi ludzie chcą robić takie rzeczy i, i ja na pewno, jak będę mógł, i w jaki sposób wesprzeć, to na pewno to zrobię. Ogromny szacunek do was, Asia Remigiusz, tak? Super, fajnie, że jesteście z nami. Kochani, dzisiaj będę chciał mówić o czymś, co jest istotnie ważne. I mam nadzieję, że dla niektórych z nas będzie to bardzo konfrontujące spotkanie, bo chcę mówić o wartości, w której my chrześcijanie powinniśmy brylować. My powinniśmy się w tym, wiecie, wybijać ponad przeciętną, a niestety problem chrześcijaństwa bardzo często jest taki, że niczym, w niczym nie różnimy się od niech chrześcijan. I patrzę na taką wartość, jaką jest szacunek. Jest to absolutnie numer jeden. Numer jeden, jeżeli chodzi o wartości. I chcę wam opowiedzieć taką historię. Jest pewien młody człowiek. Został poproszony, aby na Slot Art Festival. Czy ktoś wie, co to jest? Slot Art Festival, podnieście swoje ręce. Wiecie, to też jest smutne, że tak mało z nas wie o tym. Młodzi ludzie co roku organizują ogromny festiwal festiwal w Lubiążu, gdzie wiecie, w formie artystycznych, artystycznej dzielą się Ewangelią z innymi ludźmi. Tam jest 7 tysięcy ludzi co roku, 7 ludzi, a ja sam w tym roku w styczniu poznałem osoby na Eksodusie, żeśmy poznali dwie siostry, które nawracały się właśnie na tym slot art festiwalu. Wiecie, i, i, I to jest niesamowite. I ten chłopak został poproszony o to, żeby w niektóre dni na tym Slot Art Festiwalu prowadzić po południu uwielbienie, żeby być takim liderem uwielbienia. I byli tam z nim tacy muzycy z najwyższej półki w Polsce. Był tam taki Paweł Zarecki. Czy ktoś z kojarzy Pawła Zareckiego? Super. Jest to człowiek, który grał przez wiele lat z Anną Marią Jopek. To jest człowiek, który ma ogromny potencjał, który no, no jest muzycznie jest niesamowity. On nie miał żadnego problemu, aby okazywać szacunek i swego rodzaju cześć młodemu chłopakowi, który był tam liderem. Wiecie dlaczego? Bo wielcy ludzie nie mają z tym problemu. Bo wielcy ludzie nie mają z tym problemu. I kiedy ten młody człowiek tak to opowiadał, to myślę sobie, wow, to jest szokujące, bo jeśli chodzi o poziom muzyczny, jeśli chodzi o całą tą taką muzyczną oprawę, o, o, o muzyczną świadomość, to ten Paweł bił na głowę tego człowieka. Ale Paweł Zarecki zrozumiał jedną rzecz, której być może ty nie rozumiesz. Chciałbym, abyś uchwycił to dzisiaj najmocniej. Nie okazujesz szacunku i czci człowiekowi, tylko okazujesz cześć i szacunek pozycji, jaką on zajmuje. To nie chodzi o to, że Paweł Zarecki okazywał cześć temu człowiekowi, ale okazywał mu szacunek i cześć jako jemu, liderowi uwielbienia, jakie tam miało miejsce. Niesamowite. Pozycja, jaką zajmujesz, zasługuje na szacunek i autorytet, ale niekoniecznie ty. Żyjemy w kraju, który jest zbuntowany. Żyjemy w kraju, który, w którym nie darzy się ludzi szacunkiem. Zgadza się? Ciągle się krytykujemy, podważamy autorytety, burzymy wszelkie autorytety, a później, wiecie, siadamy i mówimy, no jak to jest źle. Brak szacunku to jest choroba naszych czasów. Nie jest naturalne okazywać komu szacunek. Kiedy mówimy szacunek, możemy również mówić cześć. Biblia mówi czci ojca i matkę swoją. To nie znaczy, że ty od razu idziesz do swojej matki, do swojego ojca, klękasz na kolanach i wiecie, bijesz pokłony. To nie chodzi. Czcić znaczy okazywać szacunek. Wszystkie subkultury wyrosły na braku szacunku do systemu, do autorytetów, do starszych ludzi czy do rodziców. Każda subkultura rodzi się z buntu. Kiedy powstawała subkultura punków, to tam było jedno hasło. Wiecie, jakie? Anarchia. Kiedy powstała subkultura rastafarianów, to tam też było jedno hasło. System jest zły, Babilon jest zły, system to Babilon. I trzeba z nim walczyć. Ale trzeba pamiętać jedną rzecz. Kto jako pierwszy się zbuntował? Diabeł. Diabeł jako pierwszy się zbuntował. Bunt jest czymś, czego Bóg absolutnie nie toleruje. Bóg nie, nie będzie wywyższał, Bóg nie będzie używał ludzi, którzy żyją w buncie. I to jest istotne, żeby to zrozumieć. Popatrzmy na Ewangelię Marka, na szósty rozdział, wersety od pierwszego do szóstego. Ewangelia Marka, szósty rozdział, wersety od 1 do 6. I wyszedł stamtąd i udał się w swoje rodzinne strony, i szli za nim uczniowie jego. A gdy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło. Skądże to ma i co to za mądrość, która jest mu dana i te cuda, które, których dokonują jego ręce? Czy to nie jest ów syn Marii, brat Jakuba i Jozesa, i Judy i Szymona, a jego siostry czyż nie ma ich tutaj u nas i gorszyli się nim? A Jezus rzekł, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba że tylko w ojczyźnie swojej i pośród krewnych swoich i w domu swoim. I nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce. I zdziwił się ich niedowiarstwu i obchodził okoliczne osiedla i nauczał. Chrystus nie mógł dokonać wielu rzeczy w tamtym miejscu z dwóch powodów. Po pierwsze, po pierwsze dlatego że ludzie nie okazali mu tam czci, a drugi powód był taki, że było, to, że było tam niedowiarstwo, że było tam niewiara, że była tam niewiara. Ale pierwsza rzecz, jaka jest tutaj wymieniona, to to, że nie okazano Chrystusowi czci i szacunku i to spowodowało pewne konsekwencje. Te konsekwencje to to, że Jezus nie mógł nic zrobić, ponieważ patrzono na Niego, na kogo, kto, kto się tam wychował. Dla nich Jezus był po prostu ich ziomalem. Był ich takim, wiecie, no, kolegą z podwórka. Oni widzieli, jak on pracował, oni widzieli, jak on był cieślą, oni widzieli, jak on pomagał Józefowi. Oni się z nim wychowywali. Nie postrzegali go jako Mesjasza i dlatego nie okazywali mu czci i szacunku. I nie wiem, czy wiecie, ale jest coś takiego, jak syndrom pastora, jak syndrom lidera na wyjeździe. Wiecie, że jest coś takiego? Jest taki syndrom w kościele, i nie wiem, czy jesteście tego świadomi, że nasz pastor, że my jako usługujący, największy szacunek, jaki otrzymujemy, to wcale nie jest, to nie jest tutaj, to nie jest w tym miejscu. Jest coś takiego, że będąc w innym miejscu, gdzie ludzie cię znają albo gdzie ludzie, gdzie ludzie słyszeli o tobie, to Bóg może cię użyć o wiele, wiele większy sposób niż w miejscu, w którym jesteś zazwyczaj. Tam ludzie okazują ci szacunek, i Bóg może potężnie działać przez ciebie, a w miejscu, w którym jesteś zazwyczaj, cały czas są ludzie, którzy ci nie okazują szacunku. Zawsze tak będzie. W kościele, kochani, możecie się, wiecie, to, to będzie trudne. Ale zawsze jest 20% ludzi, którzy nie będą okazywać szacunku pastorowi, liderom tego kościoła. Są takie proporcje, to jest naukowo, naukowo wiecie, odkryte. Zawsze tak jest. I ci ludzie będą hamować i będą blokować pewne rzeczy. To jest smutne, ale prawdziwe. Odwiedza nas tutaj, już dwa razy odwiedził nas Alejandro Arias. Niesamowity mąż Boży, kiedy on tutaj przyjeżdża, tutaj w tym kościele, jest tak poruszenie. Ale chcę wam powiedzieć, ja z nim często rozmawiam i ostatnio właśnie pisaliśmy i on mówi, Marcin, ale u nas to tak nie działa. Ja jeżdżę po całym świecie, dzieją się cuda i znaki, ale u mnie często jest tak, że ciężko o nie." Kiedy nie okazujesz szacunku, to to ciągnie za sobą określone konsekwencje. Jest coś takiego jak prawo siania i zbierania. Wszystko, co zasiewasz, będziesz zbierał. Amen? I o tym mówi, mówi Biblia. Popatrzcie, Galacjan 6, rozdział, werset od 6, 6 do 9. A ten, którego się naucza słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrym z tym, który naucza. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie, będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha żyć będzie, rządź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. I to jest prawo, którego nie jesteś w stanie zmienić. To jest prawo, którego nie jesteś w stanie zmienić. To, że jesteś dzisiaj w miejscu, w którym jesteś, to jest prawdopodobnie wynik tego, co zasiewałeś. Świadomie albo nieświadomie w swoim życiu. Jesteś zbiorem wielu decyzji, decyzji, jakie podejmowałeś. Jesteś zbiorem wielu rzeczy, jakie czyniłeś. I dzisiaj prawdopodobnie zbierasz to. I to jest niesamowite i istotne, jeśli chodzi o, szac o szacunek. Jeśli mówisz, a moja żona nie okazuje mi szacunku, to zadaj sobie pytanie, czy ty okazujesz szacunek innym ludziom. I ja mówię to kazanie ze świadomością, kochani, że nie zawsze okazywałem szacunek ludziom, którym powinienem ten szacunek okazywać. Ale mówię to też jako człowiek, który czasami doznaje ran z powodu szacunku, jakiego mi nie okazuje się. Dlatego ja wiem, jak to jest. Dlatego, kiedy będziesz dzisiaj słuchać tego kazania, to słuchaj go wyraźnie, bo to te rzeczy mogą zmienić twoje życie. Szacunek, komu go okazywać? Wszystkim. Wszystkim. List do Rzymian, 12 rozdział, werset 10. Miłością braterską, jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Mamy się wyprzedzać w okazywaniu szacunku. Biblia mówi wyraźnie, wyraźnie, Wszystkim okazujcie szacunek. Wszystkim. Konsekwencje braku szacunku do innych ludzi poczujesz na sobie, bo, bo nie będziesz szanowany przez innych. Jeśli, nie, jeśli ty mi nie okazujesz szacunku, ja nie będę prawdopodobnie okazywał tobie tego szacunku. Mam w pracy, mam w pracy majstra. Majstra, który jest nade mną. I wiecie, ten człowiek od samego początku, kiedy został majstrem, dawał mi się w znaki. To znaczy po prostu mnie nie lubi. Nie lubi mnie. I, i wiecie, kiedyś tak siedzieliśmy z, z kolegami z pracy i on podszedł i, zaczął, i, i ubliżył mi. No i normalnie w świecie ubliżył mi przy nich wszystkich. Nie odezwałem się w tamtym momencie, ale wziąłem go na bok później i mówię do niego tak. Jesteś majstrem i ja szanuję pozycję, w której jesteś. Ja szanuję ciebie jako człowieka ale jeżeli Ty nie zaczniesz okazywać mi szacunku, ja nie będę szanował Ciebie. I nie wiem, nie wiem, co się podziało w jego sercu w tamtym momencie, ale wiecie, od dwóch miesięcy mam spokój. Od dwóch miesięcy ten człowiek jest mi nawet pomocny, czego wcześniej nie, czego wcześniej nie, nie było. I wiecie, możemy mówić i, i siedzieć i mówić, a błogosławię go, błogosławię go i ja tak robiłem przez sześć miesięcy, ale dopóki mu nie powiedziałem konkretnej rzeczy, dopóki on konkretnie tego nie usłyszał, dopóty On nic nie zmieniał w swoim życiu. Zachęcam do tego, żebyśmy też, wiecie, o swój szacunek, o swój szacunek musisz dbać. To jest coś, co musisz dbać, co musisz pielęgnować, w czym musisz wzrastać. Szacunek możemy okazywać na tysiące sposobów. Możecie sobie wypisać całą listę. Ja, ja zrobiłem taką małą listę na potrzeby dzisiejszego dnia. Coś, co, co bardzo mnie też dotknęło i co ja przerobiłem w swoim życiu. I szanuję cię, kiedy mówisz do mnie, a ja poświęcam ci całą swoją uwagę. I to jest bardzo istotne. Wiecie, żyjemy w czasie uwagi, która jest podzielona. Rozmawiamy z kimś, odbieramy telefon, w międzyczasie myślisz już zupełnie o czymś innym. Kiedy szanujesz kogoś, to poświęcasz całkowicie swoją uwagę w tym momencie i w tej chwili. To jest coś, co ja przerabiałem ze swoim mentorem. On na naprzeciwko mnie i powiedział, zaczniemy od tego, że teraz wyłączymy swoje telefony. Usiedliśmy naprzeciwko siebie, rozmawialiśmy dwie godziny, a nasze telefony były wyłączone. Wiecie, i to jest szacunek. To jest szacunek. Szacunek jest słyszalny i widoczny. To tak jak z wdzięcznością. Często mówimy, że jesteśmy wdzięczni. Mówimy, że jesteśmy wdzięczni. I to jest słyszalne. Ale wdzięczność musi być też widoczna. Wdzięczność musi być też widoczna. Tak samo jest z szacunkiem. To nie może być tylko tak, no ja cię w sercu szanuję. Ja cię w sercu szanuję, brać. Wiecie, ale to jest, to jest bzdura i to jest herezja. Szacunek musi być widzialny i słyszalny. Kiedy z kimś rozmawiasz i chcesz okazać mu szacunek, poświęć mu całkowicie swoją uwagę. Całkowicie. Patrzę ci w oczy, nie przerywam ci, nie rozglądam się. I to jest strasznie rzadkie, kochani, w dzisiejszych czasach. Szacunek. Słucham cię uważnie, kiedy mówisz o rzeczach, które są dla ciebie bardzo ważne. Czasami rozmawiamy z ludźmi i dla nich pewne rzeczy są bardzo ważne. Ten człowiek mówi o mnie o jakiejś pierdole, która, wiecie, dla mnie to jest w ogóle jakaś abstrakcja kosmos, coś mało istotnego, ale dla niego jest to bardzo ważne. Kiedy ty nie okazujesz im w tym momencie szacunku, wtedy pokazujesz im jedną rzecz, że to, co ta osoba teraz do ciebie mówi, to nie jest dla ciebie ważne. Jak myślisz, jak, to, jak ta osoba się będzie czuła? To, o czym wam teraz mówię, to jest rzadkością, szacunek. Kolejna rzecz. Szanuję Twoje zdanie, choć nie muszę się z nim zgadzać. Szanuję Twoje zdanie, choć nie muszę się z nim zgadzać. Szczególnie, kiedy głosimy ludziom Ewangelię, to jest bardzo ważne. Nie mogę zachowywać się jak, za przeproszeniem, idiota i na siłę komuś, kto nie wierzy w Boga, na siłę komuś, kto nie wierzy w Boga, na przykład udowadniać, że Bóg istnieje. Po drodze krytykuję Go, krytykuję Jego zdanie, podważam Jego światopogląd, pozbywam Go, należnego mu szacunku. Taka osoba prawdopodobnie nigdy już do Kościoła nie trafi. Nie walcz, nie przerzucaj pewnych rzeczy, bo możesz głosić komuś Ewangelię, a w międzyczasie możesz go zdeptać. I potem idziesz do innych i mówisz, wow, głosiłem komuś Ewangelię. A ta osoba prawdopodobnie w tym samym momencie sobie myśli, kurde, co tu się przed chwilą wydarzyło? Szacunek. Szacunek mierzony jest w szczegółach. Kiedy ktoś do Ciebie dzwoni albo pisze do Ciebie SMS-a, wysyła Tobie maila, oznacza to, że chce się z Tobą skomunikować. Być może ta osoba chce poznać Twoje zdanie na jakiś temat. Może nie zawsze masz czas odpisać, nie zawsze masz czas odebrać, ale na każdą najmniejszą nawet treść odpowiadaj. odpowiadaj. Ja kiedy przez cały dzień nie mam, nie mam czasu wysłać komukolwiek SMS-a, odpisać, odzwonić, to zawsze wieczorem mam taki czas. Wieczorem siadam. Mówię, o, dostałem maila, dostałem SMS-a, muszę gdzieś od, zadzwonić. I po prostu robię to. Wiecie dlaczego? Bo jeżeli ktoś wysyła do ciebie wiadomość jakąkolwiek, to znaczy, że on czegoś od ciebie chce, że on chce się z tobą skomunikować, że być może dla niego jest to bardzo ważne. Ja tego nie rozumiem, kochani. Ja nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem i często spotykam się z tym w naszym kościele. Nieodpisywanie na SMS-y. Szacunek. Jesteś dla mnie ważniejszy niż moje własne zdanie. No właśnie. Jak to jest, kochani? Człowiek jest ważniejszy, czy twoja racja? Nie kłóćmy się. Nasze poznanie jest cząstkowe. Co, to, co ty rozumiesz, niekoniecznie jest właściwe. Tak jest. To, co ty dzisiaj rozumiesz i wydaje ci się, że to jest święta prawda, prawda, prawda i tylko prawda, to może być tak naprawdę no nieprawda, bo nasze poznanie jest cząstkowe. Ja mam tak, kochani, że... W swoim życiu, że im więcej wiem, tym większą mam świadomość, jak mało wiem. Szacunek. Wczoraj mieliśmy piękną uroczystość. Dawid i Angelika z Boguszowa brali ślub. Czy to oznacza, że Dawid od razu będzie cudownym liderem w swoim małżeństwie? Oczywiście, że nie. Do tego się dorasta. Tego się uczy. Tego się uczymy boleśnie przez wiele sytuacji. sytuacji ale tego facet się uczy. Żona, która widzi, że mąż jeszcze do tego nie dorasta, próbuje wchodzić i przejmować kontrolę nad tym, co on powinien robić. Jeśli widzę sytuację, kiedy żona nie okazuje szacunku mężowi, to to jest tragiczne. Kochani, to jest tragiczne. Jeśli nie będziesz liderem, duchową głową w swoim małżeństwie, to twojej żonie będzie bardzo trudno okazywać ci szacunek. Amen? Zgadzacie się z tym? Jest taka książka, dlaczego mężczyźni nie chodzą do kościoła. To śmieszne, że trzeba książki pisać o takich rzeczach. Ale dwa powody. Nie zajmują miejsca, które Bóg chce, aby zajmowali w swoim małżeństwie, a po drugie, ich żony nie pozwoliły im, im do tego dorosnąć. Facet uczy się być liderem, facet uczy się być przywódcą i to nie jest proste. Droga żono, nigdy, ale prze-nigdy, przy kimkolwiek, przy kimkolwiek nie podważaj autorytetu swojego męża. Nigdy. Facet ma hopla i tak został stworzony przez Pana Boga, że domaga się szacunku. Załatwiajcie takie rzeczy między sobą, ale nigdy w obecności osób trzecich. Jeśli żona ciągle podważa twój autorytet, jeśli ciągle ci mówi, a ty to nic nie umiesz, a mało pieniędzy, a to, a tamto, droga żono, pamiętaj, niszczysz rdzeń, który jest w jego życiu. życiu. Niszczysz go. Niszczysz go. A później wymagasz Wiecie, a potem takie kobiety wymagają, a czemu ty mi nie mówisz, że, ja, że mnie kochasz? Bo prawdopodobnie dzisiaj cię nie kocha. Wiecie, ja mam taką jakąś przypadłość, że ja nie boję się mówić o, o czymkolwiek i teraz będzie ostro. I teraz będzie naprawdę ostro. I dla niektórych tutaj z nas to jest uu, kosmos. Efezjan 6 rozdział, wersety od 6 do 8.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 i byli panowie nad tymi niewolnikami. Zauważcie, że Paweł nie mówi do kościoła w Efezie to, co często my mówimy: Zmuntujcie się, przecież wy należycie teraz do Chrystusa. Czy Paweł coś takiego mówi? Kościele, Paweł powiedział coś takiego: Zbuntujcie się, należycie teraz do Chrystusa, już teraz wiecie, wszystko wam wolno. Paweł mówi, aby Słuzy byli posłuszni panom na ziemi, z bojaźnią i drżeniem w prostocie serca, pełną służbę bo nie pełnią służby dla oka, lecz jako słudzy Chrystusowi, kiedy masz świadomość, że wszystko, co robisz, robisz dla Boga, to nie ma znaczenia, kto jest nad tobą. To nie ma znaczenia, kto, ma, kto jest nad tobą. I teraz będzie boleć niektórych z nas. Rzymian 13, 1-2. 1, 2. 1, 1. Od, od pierwszego wersetu będę czytał Boże Słowo. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchni, bo nie ma władzy jak tylko od Boga a te, które są przez Boga, są ustanowione. Przed to, kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Ostro, nie? Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu, a jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przed to trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami bożymi, po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy, komu podatek, podatek, komu cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć. Trudny fragment. Zgadza się? Trudny fragment. Jeśli przeciwstawiasz się władzy, która zostaje przez Boga ustanowiona, to co ściągasz na siebie? Co tam jest napisane? Tam jest, dosłownie jest napisane potępienie. Potępienie. Boża łaska, Boże błogosławieństwo, błogosławieństwo może płynąć przez twoje życie. Może płynąć przez twoje życie. Ale zacznij się przeciwstawiać, a znajdziesz się w miejscu, gdzie będziesz widział brak Bożego działania. Gdzie będziesz widział brak Bożego działania. Szanujemy, czcimy stanowisko, a nie osobę, i to jest niesamowicie istotne i niesamowicie ważne. Kolejny fragment Hebrajczyków 13:17. Bądźcie posłuszni przewodnikom Waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami Waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby Wam na szkodę. Jest mowa o duchowych autorytetach w Kościele. Aleluja. Są liderzy. Nad nami jest jakiś pastor, jest jakaś rada, czy to starszy, czy rada kościoła. Tak jak wspominałem, ja nie mam problemu, aby mówić o takich rzeczach. Ja mówię tylko to, co Biblia mówi, kochani. To, co Biblia mówi. Nie, poza tym. Liderom należy się szacunek w tym kościele. Bo pamiętaj, nie szanujesz osoby, nie musisz się zgadzać ze, ze wszystkim, co ta osoba mówi. Ale szanujesz pozycję, w której ta osoba jest. Amen? Popatrzmy na Dawida, kochani. Wiecie, dlaczego Dawid jest nazywany człowiekiem według Bożego serca? Bo on takie serce miał. Pierwsza Samuela 24 rozdział, wersety od 4 do 12. Dłuższy fragment. Pierwsza Samuela 24 rozdział, wersety od 4 do 12. I doszedł do szałasów owczych przy drodze, gdzie była jaskinia. Salu wszedł do niej z potrzebą, Dawid, i jego wojownicy siedzieli w głębi jaskini. I rzekli wojownicy Dawida do niego, oto dzień, w którym zapowiedział ci Pan, wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz chciał. Wtedy stał Dawid i uciął ukradkiem kraj płaszcza saulowego. Lecz potem ruszyło Dawida sumienie, iż uciął kraj płaszcza saulowego i rzekł do swoich wojowników, broń Boże, abym miał uczynić tę rzecz memu Panu pomazańcowi pańskiemu, podnosząc swoją rękę na niego, gdyż jest pomazańcem pańskim. I zgromił Dawid swoich wojowników tymi słowami i nie pozwolił im wystąpić przeciwko Saulowi. Saul zaś wstał, wyszedł z jaskini i poszedł swoją drogą. Potem wstał również Dawid i wyszedł z jaskini i wołał za Saulem, Panie mój, królu! A gdy Saul obejrzał się po, poza siebie, Dawid padł twarzą ku ziemi, Dawid padł twarzą ku ziemi i oddał mu pokłon. I rzekł Dawid do Saula, dlaczego słuchasz słów ludzi mówiących, oto Dawid ma złe zamysły wobec ciebie? Oto w dniu dzisiejszym przekonałeś się, że Pan wydał cię w jaskini w moją rękę. M mówiono mi, abym cię zabić, lecz ja oszczędziłem cię, postanawiając, że nie wyciągnę swojej ręki na mojego Pana, gdyż jest pomazańcem Pańskim. Jeśli jesteś zbuntowany, to ten fragment powinien zrobić miazgę w twoim sercu. Ten fragment powinien zrobić miazgę w twoim sercu. Jeśli poważnie traktujesz oczywiście Boże Słowo. Saul cały czas nastawał na życie Dawida i wojownicy Dawida mówili, popatrz, Pan wydał Saula w Twoje ręce. Zobacz, on wszedł akurat do tej jaskini, której my się ukrywamy. Zakończ sprawę. Dawid odciął kawałek szaty i sumienie go ruszyło, że zrobił to. Kiedy patrzę na Dawida, kiedy patrzę na to, że każdy król był porównywany do niego, to widzę w tym serce, które jest pozbawione buntu. Ja widzę w tym serce, które jest poddane absolutnie autorytetom. To jest całkowicie ciekawy, wiecie, to jest niesamowicie ciekawy fragment. I to bardzo wiele pokazuje. Wiecie, jest taka książka Jacka Frosta, Syn czy niewolnik. Czytał ktoś? Zachęcam do lektury. Kochani, ja kiedy przeczytałem tę książkę, to ja długo płakałem i pokutowałem. Dawid miał serce, które było poddane Saulowi, dopóki on żył. Jakie ty masz serce? Pamiętaj, jeśli... Jest jakikolwiek bunt w twoim życiu, otwierasz diabł drzwi do swojego życia. Czy okazujesz szacunek liderom? Nie musisz. Ale konsekwencje, czytaliśmy, ściągasz na siebie potępienie. Nie będzie w twoim życiu Bożego błogosławieństwa. Chcę ci powiedzieć, będziesz krytykować i krytykować, ale lider pozostanie prawdopodobnie liderem i on ciągle będzie szedł do przodu. I on ciągle będzie szedł do przodu. Bo nie ma żadnej władzy, która nie jest dana od Boga. Ale reszta tych krytykujących, i to bardzo często w kościołach widać, zostają życiowymi rozbitkami i chrześcijaństwo często się kończy. Zasada autorytetu to jest to, co nawet Chrystus szanował. To, co nawet Chrystus szanował. Jezus szanował, co mówił Piłat, Jezus szanował cesarza, który tam był, Jezus szanował innych ludzi i Jezus pokazał nam w Kochani, Bóg pysznym się przeciwstawiał, pokornym łaskę daje. Wszyscy trafimy wyrecytować to z pamięci. Ale czy to jest wyryte w naszym sercu? Kiedy jeszcze wczoraj, kochani, to jest bardzo mocno powiązane z wdzięcznością. Szacunek jest bardzo mocno powiązany z wdzięcznością. Kiedy wczoraj wieczorem siedziałem jeszcze nad tym kazaniem, to Bóg wlał w moje serce ogromny, taki, ogromny przypływ wdzięczności do Boga. Do tego, co On robi w moim życiu, do tego, co On czyni w moim życiu. I wierzę, że takie przypływy Bożej, Bożej wdzięczności w nasze serca, one są też takim, taką podstawą do, do szacunku, który my wyrażamy w swoim życiu. Pomyśl o tym, że diabeł był tym, który się zbuntował jako pierwszy. Nie idź w jego ślady. I ostatnia rzecz. Musisz poddać swoje życie Chrystusowi, jeśli chcesz okazywać szacunek Bogu. Jeśli chcesz okazać szacunek Bogu, musisz całkowicie swoje życie Chrystusowi, bo o taki szacunek Bogu chodzi. Szacunek okazujemy Bogu, kiedy przyjmujemy to, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu, a konsekwencje tego są wieczne. Halleluja. Miłością braterską, jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Amen.